18 kwietnia w samo południe. Autopromocja. Już punktualnie 8. Dwójka, jesteś na miejscu. Sylwiko Wazje. Czas pędzi. Otwieramy ostatnią godzinę naszego porannego spotkania. Monika Kopcik, Magdalena Wojturanic, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. Kłaniamy się Państwu. Poranek dwójki. Dziś piątek, niestety ostatni piątek w tym tygodniu, ale za to zbliżamy się do weekendu. W kalendarzu 17 kwietnia jaka aura będzie nam dziś towarzyszyć za oknem? Pogoda. Na północy i zachodzie zachmurzenie, przeważnie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże, choć z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz może Państwa złapać we wschodniej i południowej połowie kraju, ale to przelotny i drobny. Myślę, że przyroda na deszcz akurat czeka już z utęsknieniem. Temperatura maksymalna od około 11 stopni na północnym wschodzie przez 15 na przeważającym obszarze kraju do 20 nawet miejscami na południowym zachodzie. Najchłodniej na Helu nie powinno być cieplej niż 6-7 stopni, mówią synoptycy. A za chwilę drugi przegląd prasy. I'm gonna go. Cat, a przy organach niezastąpiony, jedyny w swoim rodzaju Jimmy Smith. Słuchają Państwo jazzowego Poranka Dwójki, no nie samą muzyką człowiek żyje. Przegląd prasy. Magda Mikołajczuk wróciła do Zielonego Studia Dwójki, by powiedzieć czym żyją gazety żyją na przykład Anną Seniuk. Rozmowa z Anną Seniuk, fantastyczna w Wysokich Obcasach, czyli w magazynie Gazety Wyborczej. To jest rozmowa dwóch kobiet z, z dwóch różnych pokoleń, czy nawet więcej niż z dwóch różnych pokoleń. Anna Kalita po czterdziestce, sama przyznaje to w tej nie, rozmowie, więc nie tak. żeby wypominać Janna Seniuk po osiemdziesiątce. Rozmowa zaczyna się tak. Wygląda pani przepięknie. Muszę to powiedzieć, mimo, że nie mam pewności, czy kobietom powinno się pragnąć komplementy. Anna Seniuk odpowiada, bardzo mi miło, tym bardziej, że prawdziwy makijaż zrobię dopiero wieczorem przed przedstawieniem, dziękuję. Nie należy unikać słów, które mogą komuś sprawić przyjemność, poprawić nastrój. Prze przecież zawsze można znaleźć w rozmówcy coś szczególnego, na przykład miły uśmiech, szczegół ubioru. Aktory, aktorka Zofia Czerwińska na komplement, ślicznie pani dziś wygląda, zawsze odpowiadała tajemniczo bo ja na twarz nie choruję. I znowu Anna Kalita. Do zapamiętania prawda? Zresztą, zresztą Zofia Czerwińska była kobietą o, o, o wspaniałym poczuciu humoru i takim autodystansie też. Moje wątpliwości dotyczą tego, mówi Anna Kalita, czy nie wpędzamy się w pułapkę presji, byśmy zawsze były piękne. Mężczyźni nie czują tego przymusu. Anna Seniuk. Nikomu jeszcze nie zaszkodziło wyglądać na osobę zadbaną. A czy mężczyźni nie przejmują się wyglądem? Jestem pewna, że dużo czasu zajmuje im stworzenie swojego stylu. Zakładają na przykład dyskretne Soletki robią tatuaże. Nawet mój ukochany ksiądz Jan Twardowski po jednym z wywiadów w telewizji, kiedy zadzwoniłam, aby mu podziękować za mądre, wzruszające oraz niepozbawione poczucia humoru wypowiedzi, po krótkiej ciszy zadał mi nieśmiałe pytanie. Pani Aniu, a jak wyglądałem? Aha. Jakby powiedział węgierski pisarz Szandor Maroj, nie jestem idealny, mam słabości, bo jestem człowiekiem. I Anna Kalita pyta, w oparciu o księgę Ziu Maroja, która stanowi zbiór przemyśleń dotyczących życia, stworzyła pani monodram pod tym samym tytułem. Tak, zdecydowałam się na tę zupełnie nową formę sceniczną. Długo się wzbraniałam, ale reżyser, tu dopisek redakcyjny Grzegorz Małecki, reżyser, aktor, prywatnie syn artystki, Pytał, co masz do stracenia, do stracenia? Karierę ci to złamie? Mhm. Wtedy odważnie wskoczyłam w ten e, projekt, tym bardziej, gdy okazało się, że bohaterka jest dużo starsza ode mnie. Ma 102 lata, więc gram. Życie pani Pomsel, monodram, który powstał na podstawie wywiadów z sekretarką Gebelsa w Teatrze Polonia u Krystyny Jandy, natomiast z księgą ziół jeżdżę po całej Polsce i nie tylko. Jutro lecę zagrać do e, Hamburga. No i właśnie, i w dalszej części tego wywiadu są rozwiązania rozmowy o tym, jak sobie radzić z upływającym czasem. Anna Seniuk twierdzi, że kiedy jesteśmy po osiemdziesiątce, jak pisała w przykroju Stefania Grodzieńska, możemy robić wszystko to, czego do tej pory nie robiłyśmy. Mówić prawdę w oczy, tańczyć na stole, nikt się nie obrazi, najwyżej się uśmiechnie, że babci się coś pokręciło w głowie, ale pozytywnie pokręciło. O życiu e, zawodowym, o życiu prywatnym. Anna Seniuk e, w magazynie Gazety Wyborczej, czyli w Wysokich Obcasach. Bardzo to jest piękna rozmowa. A w magazynie Rzeczpospolitej, czyli w plusie minusie, Nikoś bez blasku, czyli Michał Chudaliński pisze o polskim filmie gangsterskim. Pisze, że jest on nie tylko kroniką przestępczości, lecz także lustrem zmian społecznych od realiów PRL-u po neoliberalny turbokapitalizm. Nasz gangster to brutalny pragmatyk, oportunista, człowiek z sąsiedztwa. Ten antyromantyczny profil, profil odcina nas od wytworzonego na zachodzie mitu. Historia polskiego kina gangsterskiego zaczyna się w cieniu cenzury i w logice państwowej propagandy. Kryminały milicyjne epoki PRL-u od zbrodniarza i panny po, po, de, po telewizyjne 07 z Głosie, miały jedno zadanie. Dowieść, że państwo jest jedynym skutecznym strażnikiem porządku. Gangster był tu raczej ilustracją moralnego zepsucia niż autonomicznym bohaterem. Pierwszym wyłomem okazał się wabank, wabank Juliusza Machulskiego, 81 rok, e, stylizowany na komedię, który wprowadził do rodzimej narracji przestępcę jako figurę sympatycznego outsidera, działającego według własnego kodeksu. W przeciwieństwie do tradycji amerykańskiej czy włoskiej, gdzie mafijna rodzina i rytuały są osią gatunku, w Polsce dominowała jednostka, często samotna, zmagająca się z, z aparatem instytucji. Ten rys indywidualizmu, podszyty brakiem glamuru i ograniczoną skalą działań, stał się fundamentem polskiego gangstera alla Polaka. No i w, do, w, w długim dosyć artykule Michał Hudoliński yy, analizuje kolejne tytuły, kan, o, kana, m, przepraszam, analizuje też kryminalną komedię, czyli takie filmy jak na przykład Poranek y, Kojota, jak to wygląda w Polsce, jak wyglądało na zachodzie. Nikoś bez blasku. Taki hmm. artykuł y, w plusie minusie. Kiedy tak mówisz o tych kryminałach, to same dobre tytuły tu padły. Yy, tak, ale są też wzięte pod lupę takie trochę Właśnie mniej dobre. Właśnie na to dobre. liczyłem. O i teraz <grym> jestem bardziej zainteresowany, żeby sięgnąć do plusa Ale jedynos. nie o tych dobrych też. No przecież ja wiem, że bardziej przyciągające są informacje kontrowersyjne, ale bądźmy dla siebie dobrzy. Także dla artystów, także dla filmowców, dla twórców kultury. To apel Magdy Mikołajczuk. Thank you. Ja się podpisuję oczywiście. I jeszcze o nas, o nas, o radiu, o medium, o, o, które, które jutro kończy 100 lat, bo 18 kwietnia, 100 lat temu rozpoczęła się regu regularna emisja programów Polskiego Radia i w dziale Rzecz o Historii Rzeczpospolitej Stanisław Jędrzejewski zadaje pytanie, czym to narzędzie było i jest obecnie dla cywilizacyjno-kulturowego rozwoju nowoczesnych społeczeństw. Pisze oczywiście o początkach, o historii radia i wymienia i to jest imponujące, wymienia nazwiska, bo może często sobie nie uświadamiamy, nie pamiętamy, jak wielcy artyści, pisarze, wielkie osobowości były z Polskim Radiem związane w jego początkach, czyli lata 30. na przykład. No i tak, w Polskim Radiu pracowali wówczas jako redaktorzy muzyczni Roman Jasiński i Stefan Kisielewski, spikerzy Tadeusz Bocheński i Zbigniew Świętochowski. Twórcy Radiowego Teatru Witold Hulewicz i Michał Melina, Tadeusz. Berski. Jan Parandowski i Zenon Kosidowski, dyrygenci Grzegorz Witelberki, Zdzisław Górzyński i tak dalej, i dalej. Yy, na końcu Stanisław Jędrzejewski, który był przecież yy, kiedyś dyrektorem programu Pierwszego Polskiego Radia, pisze tak. Radio pozostaje medium o wyjątkowej zdolności adaptacyjnej pomimo wielokrotnie ogłaszanej śmierci, to w cudzysłowie. Jego siła polega na stosunkowo niskich kosztach odbioru, mobilności, intymnym charakterze kontaktu ze słuchaczami oraz zdolności do integracji z nowymi technologiami. W epoce konwergencji medialnej radio nie znika, lecz redefiniuje swoją tożsamość, zachowując ciągłość kulturową przy jednoczesnym, głębokim przekształceniu form komunikowania. No optymistycznie to, to po, brzmi, prawda? Po, po, poważna analiza. Tak, to jest, to jest poważna, to poważna analiza. Myślę, że czasami warto także w ten sposób spojrzeć na medium, które jest dla nas po tej stronie ważne i mam nadzieję, że dla Państwa też to my jak najbardziej pozdrawiamy koleżanki i kolegów z piętra pierwszego, bo my na piętrze drugim, w programie drugim Polskiego Radia, yy, także w jakiś sposób będziemy świętować to stulecie jak wspomniałem. No tak, tak, no wszyscy świętujemy. Wszyscy świętujemy. A więc już nie 100 lat, tylko co się wtedy mówi? No, 200 300 i więcej. Magda Mikołajczuk Bardzo i drugi dziękuję. przegląd prasy za nami. Bardzo dziękuję. To jeszcze zaproszenie dla ciebie, ale dla państwa, bo czasu coraz mniej. 26 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert Piotra Wojtasika, jego zespołu i Anny Marii Jopek zostało, z tego co widzę, widzę w systemie sprzedaży biletów no cztery sztuki. Nie wiem, czy jeszcze Jakieś się pojawią, ale zachęcamy, by zdążyć na to wydarzenie. A teraz Anna Maria Jokpek i Makoto Ozone. Oh, my God. Piotra Wojtasika i Anny Marii Jopek. W kolejną niedzielę 26 kwietnia. Mówiłem, że biletów do studia imienia Witolda Lutosławskiego, no tyle, co nic. Ale podobno ma być jeszcze jedna pula. A poza tym, proszę się w ogóle nie martwić, bo jak koncert organizuje dwójka, to są wielkie szanse na to, że będzie można go usłyszeć także na naszej antenie. I w istocie retransmisja tego wieczoru w Międzynarodowy Dzień Jazzu, a więc 30 kwietnia, to bodaj czwartek o 18.00. Też zapraszamy już teraz. Chociaż w tym momencie i w tym segmencie jazzowego poranka dwójki pora porozmawiać Mawiać o innym święcie. Jutro, Światowy Dzień Płyty Winylowej. W przeddzień tego święta mamy gratkę dla wszystkich miłośników Dużej Czarnej. I mowa tu nie tylko o winylach, ale oczywiście również o dwójkowej audycji Duża Czarna. Jej prowadzący Przemek Psikuta rzadko opowiada o sobie, ale z okazji jutrzejszego święta postanowił zrobić wyjątek. Do czego namówiła go Maria Czok. Dzień dobry. Czy to pokój 228? Dzień dobry. Przemku, zaskakująco mało tutaj winyli. W tym pokoju tak, bo to taki pokój przejściowy. Od niedawna tu jestem, także tylko chyba 200-300 płyt tutaj mamy. Zawsze cię chciałam zapytać, ile masz tych płyt w domu? Czy to jest w ogóle wykonalne, aby je policzyć? Płyty winylowe. No to jest trudne pytanie, bo te winyle podróżują i powyżej... Powyżej 10 tysięcy już, już trochę przestaje, yy, przestaje to wszystko ogarniać, liczyć, no tak, ale to są, to są niestety tysiące. Powiedz, to znaczy, że pożyczasz, że nie boisz się, no bo zdarza się, że na przykład miłośnicy książek tak bardzo kochają te swoje egzemplarze że raczej nie pożyczają, jak jest z tobą i z winylami. Bardziej miałem na myśli to, że wymieniam, sprzedaję, kupuję, że, że, że kolekcja musi żyć, bo, bo takie kumulowanie płyt tylko w jedną stronę prowadzi do tego, że w którymś momencie te płyty cię z domu już wypychają. Czy pożyczam? Czasami, oczywiście, wśród, wśród osób, które dobrze znam kolekcjonujemy razem, wymieniamy się tym, robimy audycje, więc więc tak, oczywiście. Może to jest oczywiste pytanie, ale co jest takiego w tej dużej czarnej, że w zasadzie no, zawładnęła jakoś twoim życiem albo na pewno jest jakimś ważnym elementem twojego życia zawodowego? No ja bym nie przesadzał, że zawładnęła. No, w czarnej jest y, wszystko to, co już sto razy powiedziano, ten... Myślę, ten klimat, ta, ta wyjątkowość słuchania z płyty czarnej, która przecież wcale nie ma najlepszego dźwięku na świecie, to wiemy od dawna, że gdyby podejść do tego parametrami czysto technicznymi, akustycznymi, no to, to płyta czarna z definicji przegrywa z cyfrą, ale jest stworzona dla nas, dla ludzi. Jest, jest analogowa, ma długość trwania taką, jak, jak lubimy. Okładki, tysiące, zapach, ten proces słuchania. Myślę, że wspólnie też się dużo fajniej słucha czarnych płyt, kiedy się spotykamy, a bardzo dużo czasu spędzamy słuchając muzyki. No, w radiu też słuchamy razem ze słuchaczami i wydaje mi się, że jest duża grupa słuchaczy takich, dla których to jest jednak różnica, którzy to czują, że, że my przychodzimy z tymi płytami pod pachą i i gramy je tutaj na żywo w tym czasie rzeczywistym, realnym. To chcecie zapytać jeszcze o Dużą Czarną audycja. Jeśli dobrze policzyłam, to jutro będziemy mieli 812 Dużą Czarną. Mhm. Na pewno ponad 800 tych spotkań już było. Powiedz... Jak to jest od tej drugiej strony 800 razy w każdą sobotę, no prawie, bo czasem masz też urlop, o czym czy może nie wiedzą, ale generalnie wszystkie te audycje są na żywo. Jak to jest, że od 800 razy każda sobota od 13 do 15 to jest duża czarna? No właśnie nie wiem, to trochę straszne jak się to doda i, i spojrzy ile to już lat. No to są wspaniałe spotkania, bo jak wiesz... Zawsze mam współprowadzącego, zawsze mam goście, zawsze to są właśnie spotkania z pasjonatami, z ludźmi, wąski krąg tak naprawdę osób, które pojawiają się w soboty od lat, części już nie ma wśród nas niestety. Tak, tak. Ale udało się chyba stworzyć taką społeczność też wokół tej audycji i nie mówię tylko o gościach, ale też o słuchaczach, którzy przecież no, podróżują śladami tych dużych czarnych razem z tobą, razem z wami. No udało się, tak. Tak jak mówisz, udało się i to... Ja się śmieję zawsze, że to jest taka praca u podstaw, że właśnie w każdą sobotę przyjeżdżamy z tymi płytami niewyspani i jesteśmy. Udało się to stworzyć w sposób taki całkowicie chyba naturalny. 800 plus to już jest coś oczywiście, ale z drugiej strony sobie myślę, że, że tak naprawdę jest tyle rzeczy jeszcze do pokazania, że 100-200 tematów należałoby powtórzyć, zupełnie inaczej dziś pokazać. No bo my się starzejemy, idziemy do przodu, czas leci i z tymi płytami, z tymi tematami jesteśmy coraz... Yy, jesteśmy inni dziś niż 10 lat temu, niż 15 lat temu, kiedy to, kiedy to robiliśmy. No i myślę, że fajnie, bo... Kiedy zaczynaliśmy, to była chyba jedyna taka audycja, gdzie, gdzie graliśmy na żywo z czarnych płyt. Część pracowników technicznych radziła nam, żeby wcześniej do nich przyjść, przegrać to na pliki, po co się tak męczyć. A my się męczyliśmy z tym jednym wielkim takim węgierskim gramofonem EMT, który już poszedł teraz na części. Chyba się pożegnaliśmy z nim niestety. No i dziś, jak wiemy, w wielu audycjach gramy żywe płyty właśnie tak. Jak nie, jak tak. Mówił Przemek Psikuta. Światowy Dzień Płyty Winelowej jest w dwójce prawie codziennie, ale no z okazji tego jutrzejszego święta zapraszamy szczególnie do słuchania dużej Czarnej. Audycja na naszej antenie, jak zawsze, o 13. Tym razem będzie to ciąg dalszy historii o jubileuszu wytwórni Werf, a drobne trzaski i to smażenie czarnego wosku to nieodłączny element sobotnich spotkań. Chyba nie trzeba państwa specjalnie namawiać, prawda? Za chwilę rozmowa poranka, a wcześniej w Państwa głośnikach i słuchawkach Chick Corea. o Chikakori. Można byłoby tych panów słuchać i słuchać, ale już prawie w pół do dziewiątej. Gość poranka dynki. W naszym studiu wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka Aga Kiepuszewska. Witaj. Dzień dobry, Ruchu. Dzień dobry Państwu. Z góry chciałem wyjaśnić pewną rzecz. Na dzisiejsze spotkanie umówiliśmy się dwa tygodnie temu, no bo było wiadomo, że dziś premiera twojej trzeciej autorskiej płyty, o której mieliśmy rozmawiać. Ale nie możemy zacząć inaczej, jak od gratulacji, bo jedna z płyt, które w ostatnim czasie zarejestrowałaś, otrzymała nagrodę Fryderyka w kategorii jazz eksperymentalny, współczesna muzyka, improwizowana, a więc gratulacje. Przypomnij proszę, co to za album? To jest album Budyń o smaku Mickiewicza, którego jestem częścią, ale taką malutką, bo na tym albumie y, gra 18 muzyków, więc y, spore przedsięwzięcie. Ale śpiewasz tam sporo. Y, ale śpiewam dwa utwory właśnie takie jazzowe, Romantyczność i Rękawiczka, polecam państwu. Bo to piękne kompozycja Nikoli Kołodziejczyka. No i <śmiech> niesamowite teksty, które napisał Jacek Budyń-Szymkiewicz, którego już z nami nie ma, ale pewnie go państwo znacie i macie w sercu. To prawda, już cztery lata minęły. Budyń o smaku Mickiewicza z Fryderykiem. Czy z Fryderykiem będzie album Cisza Wszystkich Łąk? To się okaże, uśmiechnęłaś się. Właśnie ta płyta ma dziś premierę, premierę w streamingu, bo żyjemy w takich czasach, że ten streaming jest zwykle pierwszy. Przed chwilą Przemek Psikuta opowiadał o jutrzejszym święcie płyty winylowej, bo jutro jest Światowy Dzień Płyty Winylowej, więc pytanie, jakie formaty, jakie nośniki przewidujesz? Zacznijmy od tych technikaliów. Na, na, na jakich nośnikach ukaże się ten nowy trzeci album? E, właśnie, w streamingach i na winylu. Płyty CD już nie mają e, sensu. Płyty CD no, nie sprzedają się nam na koncertach, a coraz mniej miejsca jest w szafach w domu, w których przechowujemy nasze wydawnictwa, więc tym razem właśnie zrezygnowałam z CD, ale zapraszam Państwa na koncertową premierę winylową do Łodzi w Radiu Łódź 6 lipca w nowym cyklu jazzowych koncertów u Piotra Bielawskiego Będziemy prezentować ten winyl, a jeśli chcecie go Państwo ze mną wydać, to na zrzutka.pl też jest otwarta właśnie zrzutka na ten winyl. Winyl. Dziś premiera tego albumu albumu niezbyt długiego. Myślę, że to też związane jest z formatem winylowym, bo całość wchodzi spokojnie na Czarny krążek, sześć y, utworów. No, twojego autorstwa, ale także masz tu współpracowniczkę i współpracowników. Y, opowiedzmy o zespole, bo instrumentarium trochę nietypowe, jednak mamy tu dwie gitary. Tak, no i tutaj znowu wraca temat budynia Osma Mickiewicza, bo wszyscy poznaliśmy się y, na koncertach i y, w studiu. Y, przy okazji budynia wspaniali artyści y, dwóch gitarzystów, czyli Adam Jędrysik i Andrzej Imierowicz. Oni również grają w piosenkach skomponowanych przez Nikolę na albumie Budynius Makumickiewicza. Mhm. Na kontrabasie Maciek Krzyciński, który już towarzyszy mi na trzecim moim albumie, ale też grał w Budyniu. No i Miłosz Berdzik z Zabębnami. Dwie gitary w takim składzie mogą kojarzyć się różnie, bo oczywiście gitarę można wykorzystać na każdy możliwy sposób, ale gdzieś tam Rokowysznyt się pojawia jako skojarzenie. No może to w utworze Poza Czasem wychodzi na chwilę, na plan pierwszy, ale jaki był pomysł na potraktowanie tego, tego materiału y, muzycznego? Czy słuchacze powinni mieć skojarzenia z plamami Billa Frizela czy no właśnie, w którą stronę? No to tutaj oddaję y, zasługi Nikoli Kołudziczykowi, który aranżował tę całą płytę. Czyli ty to wymyślałaś był... melodię? Melodię, mhm. tak a Nikola aranżował. E, powiedziałam tylko, że tych muzyków zapraszam na album i on y, z myślą o nich pisał aranżę. Y, natomiast jak wiecie państwo, i Adam Jędrysiek, i a Andrzej Imierowicz, oni są, y, no bym powiedziała, troszeczkę po dwóch stronach bieguna, więc to nie byli gitarzy, gitarzyści z tej samej bajki, tylko oni tam dialogują, ale też czasem jest jakiś... Y, no, nie wiem, jak to powiedzieć. No, tak, ten dialog jest taki... Wymiana zdań. Tak, wymiana zdań. Opowiedzmy to tak. E, tak, ale ten Bill Frizzle tak był w, w podtekście. E, no to chyba Nikola, Nikola, może Nikola będziemy pytać. Dobrze, to ja jednak wolałbym ciebie pytać, bo ty jesteś autorką y, tych tematów. No jest to twoja płyta, w zdecydowanej większości są to twoje teksty. Choć w założeniu tak być nie miało. Maja Angelu była chyba punktem wyjścia do tej trzeciej autorskiej płyty. Zdrać tę historię słuchaczom dwójki. Drodzy państwo, więc z okazji dziesiątej rocznicy śmierci Maja Angelu, miał się ukazać album, czyli 2014 rok. Ten, yy, śmierć, czyli no dwa lata temu chciałam mhm. wydać ten album. Yy, napisałam właśnie muzykę do jej wierszy. No Jestem wielką fanką, czytam też jej biografię, która też na rynku polskim się w kilku odcinkach ukazała. Niesamowita postać. No i niestety prawa autorskie tutaj nie pozwoliły na realizację tego projektu, gdyż Maja nie jest w zajksie chroniona. Mm. Trzeba by było podpisywać umowy z amerykańskim, amerykańską organizacją. Z podkobiercami praw. Yy, nawet nie dokładnie spadkobiercami, yy, to jest jakaś organizacja, która chroni, zajmuje się jej prawami, które są w ogóle podzielone też na różne sektory, książki, wiersze, piosenki. Yy, w każdym razie, no, kwota, którą zaproponowali była nie do udźwignięcia, to było chyba jakieś 20 tysięcy dolarów. Plus tantiemy z koncertów. Jakby wydaje nam się, że to była jakaś przesadzona propozycja. Nie do przeskoczenia. I tak. co się dzieje? Jesteś z gotowym materiałem, masz muzykę do tych tekstów, chcesz wejść do studia, no i nagle okazuje się, że tych tekstów użyć nie możesz, więc piszesz sama, tak? Tak, piszę sama i sobie myślę, że to jest jakieś takie mrugnięcie oka z zaświatów Maja, Angelu, do mnie, więc no, no cieszę się, że też napisałem te teksty, bo są też w jakimś nowym momencie życia. Właśnie Słuchat... o to cię chciałem spytać, czy teraz już w momencie premiery masz takie poczucie, że dobrze się stało, że coś, co można było wtedy traktować te dwa lata temu jako pewne niepowodzenie, niedopięcie czegoś zaplanowanego, może odwróciło się w coś lepszego niż planowałaś. Yy, ja bardzo cenię sobie autentyczność yy, a, m, artystów i nawet jeśli to może nie jest tak wysokich lotów poezja jak Maria Angelou, to cieszę się, że mogłam jakby napisać, podzielić się swoim doświadczeniem wejścia w czterdziestoletność i tego życia na, yy, w średnim wieku, jak to powiem. Bo, bo jest to jakiś ważny etap dla mnie i, i cieszę się, że mogę śpiewać teksty, które są, rezonują bardzo ze mną. No właśnie, ta droga, mm, też myślę, w części pewnie znana słuchaczom dwójki. Może przypomnę, że debiutowałaś właśnie w katalogu Polskiego Radia. Twój album Silence ukazał się... 14 lat temu. Wiemy, że ukształtowały cię też studia w Poznaniu, Katowicach, Rzymie, ale studiowałaś i dyrygenturę churalną, wokalistykę jazzową, ale też kompozycję i muzykę dawną. Tych ym, zlepków jest wiele. Ta, taka patchworkowa twoja tożsamość muzyczna No jednak bardzo się zmieniła w porównaniu do płyty numer 2 do fali. Ym, jak oceniasz ten krok, czy to jest krok milowy, czy chciałaś tu coś, użyję tego słowa, udowodnić, czy właśnie mm. poczułaś się na tyle komfortowo, że to płyta bez żadnych kompromisów twoja, tak jak zaplanowałaś? Tak, myślę, że ta płyta jest taką totalną już wolnością. Działań, bez żadnych przymusów i właśnie oczekiwań ze swojej strony czy spełnienia czyichś oczekiwań. Też jak państwo spojrzycie i trochę no to płyta ma sześć utworów. To, to nie jest jakiś długi album, ale też jako, jako, że sama go wydaje, mogłam sama zadecydować, że tak, on jest zamkniętą całością i w takiej formie chcę go przekazać słuchaczom. Dzięki temu na koncertach mamy sporo czasu, żeby otworzyć ten utwór żeby improwizować, czyli coś, co też grami w sercu, a jest taką rzeczą, której no, nie chciałam zamieszczać na albumie i zresztą by się nie zmieściła na tym wynel. Więc jakby, tak, no mogę tu po pofrunąć wysoko jak chcę. I zalecasz słuchanie od deski do deski, od pierwszego do ostatniego dźwięku, czyli tak jak kiedyś, jak drzewiej się słuchało muzyki. Tak, i ja, ja tak słucham tych w ogóle albumów i muzyki, bo to trzeba słuchać, bo te albumy są naprawdę całością, to nie jest tak, że to ktoś sobie tak wy nie wymyślił, właśnie wymyślił i że tego słuchajmy w całości, tak samo Budyń, polecam Państwu Budyń. Od początku do końca. Adam Jędrysik, Andrzej Imirowicz, Maciej Szczeciński i Miłosz Berdzik. No i ty, ale nie tylko ty solo, bo tam nakładają się te wokale, jak wyglądała ta formalna czy produkcyjna strona powstawania ciszy um, wszystkich łąk. To znaczy akurat dużo chórów nie ma na samej płycie. Daję sobie na koncert tą przestrzeń używania elektroniki, którą się fascynuje od dłuższego czasu. Eksperymentowałam z różnymi jakby technicznie sprzętami. Wreszcie znalazłam coś, co mi odpowiada, więc to też jest taka niespodzianka zostawiona na koncert. Premiera streamingowa dziś, ale yy, czekając na płytę winylową, przyniosłaś do studia kilka innych swoich produkcji, które czekają na Państwa pod adresem poranek dwojki małpa polskieradio.pl. To ja zdradzę może, bo jednak celowane są te produkcje w różne grupy odbiorców. Jest Twoja druga płyta autorska, czyli fala, zarówno na CD, jak i na winylu, ale jest też produkcja dla dzieci, czy może powinienem powiedzieć, dla różnych dzieci. Dla różnych dzieci, koniecznie dla różnych, bo pod tym pojęciem różnych y, też się mieszczą dorośli, bo stworzyliśmy z Elą Madraiter y, ten album y, nie tylko dla dzieci. Też właśnie jest to taka płyta wielopokoleniowa. Na no, nasze koncerty zapraszamy i rodziców, i dziadków, y, bo w tekstach y, i muzyce są ukryte takie smaczki, które zaciekawią i nakarmią y, te różne y, pokolenia y, Tutaj jest dużo piosenek, jest 13 utworów. Polskie Radio Dzieciom nam patronuje. No i co, jest to książka w ogóle z nutami? Chcieliśmy, żeby w dobie tych fast foodów dzieci dostały coś takiego treściwego. Są teksty, są ilustracje, no i nuty nawet. Także te y, płyty i książeczka czekają na Państwa pod adresem Poranek Dwojki Polskie Radio. P.L. Proszę napisać, czy ubiegają się Państwo o coś dla różnych dzieci, czy o drugą autorską, płytę Agi Kiepuszewskiej. No a wracając do tej trzeciej, której dziś premiera, yy, czytam w opisie prasowym muzyczny seans SPA, pakiet terapeutyczny, muzyka przestrzenna i kojąca. Yy, koniec cytatu. Taki efekt chcesz wywołać w słuchaczu? A jak na ciebie wpłynęło pisanie i nagrywanie tego materiału? Miałaś podobne emocje w studiu? Tak, w ogóle ja właśnie każdy swój album nazwam autoterapeutycznym i chyba w tym momencie w życiu potrzebowałam takiego, takiej stop klatki i przyjrzenia się, że jednak za dużo pracuję. <grym> I moje ciało zaczęło się też domagać odpoczynku. I myślę, że ta płyta też powstała w tej przestrzeni takiego spokoju, i właśnie nie, nie pędu, Dlatego nie ma 13 piosenek, jest 6. I też namawiam dziewczyny, które mają dzieci, no bo to jest moja pierwsza płyta po tym, jak zostałam matką, że tego czasu mamy mniej, bo mamy więcej do ogarnięcia życiowo, e, a jakby chcemy tworzyć, więc zróbmy coś e, na, tyl, na tyle, na ile pozwala nam czas, albo zabierzmy sobie, zagarnijmy dla siebie troszeczkę tego czasu i e, zróbmy... Chociażby to było małe dzieło, to popełnijmy je. Hmm. Dla i siebie dla i może siebie. dla innych. Tak, rzeczywiście piszesz, że to album dla kobiet. Matek, nie matek, ale, ale dla kobiet. Myślę, że jednak wielu panów, którzy są wysoko wrażliwi, odnajdą się w tym doskonale. Czemu nie? Już za chwilę posłuchamy kolejne, kolejnego utworu, bo ulotne już się pojawiły w jazzowym poranku dwójki. To będzie Peaceful Night. Ja bym cię jednak poprosił o zapowiedzenie tej piosenki. Z przyjemnością. Tekst do tego utworu napisała Maria Górska-Sai, moja przyjaciółka, wspaniała artystka, dyrygentka, specjalistka z techniki Aleksandra, która wspiera muzyków. No i muzykę napisaliśmy z Nikolą wspólnie, Aranż Nikoli. Jeszcze raz podkreślę, że gdyby nie muzycy, ten album by tak nie brzmiał, więc Adam Jędrysik, Andrzej Imierowicz, Maciej Szczeciński i Miłosz Berdzik. Bardzo dziękuję. O albumie Cisza Wszystkich Łąk opowiadała państwu Aga Kiepuszewska. Dziękuję za wizytę w dwójce. Dziękuję. Trzeci album Agi Kiepuszewskiej, dziś premiera w sieci. Jak wspomniała artystka, premiera płyty winylowej 6 lipca na koncercie w Łodzi, ale wcześniej też koncert na przykład 9 maja w Młochowie z tym repertuarem, latem w Spatifie w Warszawie, zatem polecamy oczywiście odwiedzać koncerty. I polecamy słuchanie płyt. Aga Kiepuszewska właśnie przeniosła się do naszego drugiego redakcyjnego biurka, aby podpisać, złożyć autografy na albumach, które przyniosła dla państwa. Zatem właśnie wyłaniamy zdobywców. Ale ja już mogę powiedzieć, kto otrzyma naszą płytę tygodnia i płytę dodatkową. Odpowiednio gratulacje dla pani Marii Skoszalina i pana Andrzeja z Warszawy. Wspólnie spędzone prawie trzy godziny. Bardzo dziękuję zespół w składzie Monika Kopcik, Magdalena Wojtulani, Nisandrzej, Zieliński i Roch Siciński. Patrzę na zegarek, czy jeszcze zdążę Państwu zrobić taką listę ogłoszenia jazzowe. No chyba zdążę. Jazzowy Klub Dwójki Live dziś o 18 to będzie koncert Lucas Stewarta, jego tria z festiwalu Jazz Jamboree. Zapraszamy. O 23 też dziś w Jam Session Przemek Psikuta i nowości płytowe, w tym nowa płyta od Macieja Głoźniaka, który będzie gościem w pierwszej części audycji. Jutro na Dużą Czarną już zapraszaliśmy i kontynuację Verf Records, ale to zaproszę jeszcze na niedzielę w imieniu Andrzeja Sułka w kafemuza, Muza Piotr Orzechowski Piano Huligan. A Corey Wong już na koniec jazzowego poranka dwójki. Życzymy pięknego piątku, wspaniałego weekendu. Do usłyszenia.